problemem ja mówię jest tylko, religia ja mówię, telmodyczna. Ja, ja Tego tylko, nie powiedzieli. Ja, ja mówię tylko o tym, co oni jakby... Cytuję ich, prawda? Tak. tak. No więc mówię panu, głównym problemem jest religia telmodyczna. Tak? Mógłby pan coś... Nie coś chrześcijańska, nie muzułmańska. Mhm. Dlatego weźmy Bałkany. Na Bałkanach, owszem, były starcia, tak samo jak Polaków z, z różnymi... Na, intruzami i, i sąsiadami na punkcie i religii, i, i kultury, i, i poglądu. Na Bałkanach mieliśmy starcie kultury prawosławnej serbskiej z muzułmańską. Przez 500 lat Serbowie byli w niewoli. Nasze rozbiory to jest pestka. 123 lata w porównaniu z, z 500 latami okrutnej, okrutnych rządów e, Turków osmańskich. Łącznie ze ścinaniem głów wieża w, w, w niszu. Wieża w niszu jest zbudowana z czaszek Serbów, którym obcięli obcie, Turcy, m, muzułmańscy t, Turcy obcięli głowy. A mimo to, po tylu latach, po nawet e, e, e, przekształceniu wielu Słowian południowych na, na Islam, to są tak zwani muzułmanie e, bałkańscy w tej chwili, to są Słowianie, po prostu innej religii, tak jak Polacy są niewierzący, wierzący, wierzący w tego Boga, w tamtego Boga. Tak samo na Bałkanach. Od, od setek lat są Słowianie różnych religii i jednak potrafili współżyć ze sobą, potrafili współżyć żyć obok siebie mieszane małżeństwa i tak dalej. Dopiero potrzeba było kompleksu J, to opisuję w innym referacie, żeby wszedł w latach wczesnych 90. i zaczął rozrywać, podżegać jedną grupę przeciw drugiej. Muzułmanów przeciw prawosławnym. Jednych muzułmanów przeciwko innym muzułmanom. Przeciwko większości umiarkowanej. Większość muzułmańska na Bałkanach była przeciwna polityce i wojnom bałkańskim. To było sztucznie narzucone, wzmocnione za pomocą tzw. al kaidy tworu terroryzmu państwowego z naszego Zbigniewa Brzezińskiego w USA. Także to jest bzdura, że ta religia czy tamta zagraża bezpieczeństwu światowemu. To jest metoda dążenia do, do jednej religii tych, którzy chcą nowy porządek świata. Jaka w tej miała być chwili ten, tak? nie ma zagrożenia od terroryzmu islamskiego czy islamistycznego, bo większość, 99% pro, pewnie zdarzają się wariaci w każdej religii, nawet w, u katolików, większość terroryzmu tak zwanego islamistycznego czy islamskiego po analizie okazuje się, wyreżyserowana przez służby tak zwane zachodnie, gdzie, gdzie, rządzi, gdzie rządzą służby izraelskie, Mossadu Napisałem inny referat o tak zwanych karykaturach duńskich Mahometa. Tam obnażyłem wiele z tych rzeczy. Za tym stały służby Mossadu izraelskie. To była prowokacja, która wykorzystała imamów skrajnych, niektórych podstawionych, z Mosadu, jako imamów arabskich czy islamskich, to była prowokacja. No a sprawy religijne, tak jak z, z sprawy sercowe u, u nastolatka, wywołują wielkie emocje, no a więc znalazły się tam tysiące idiotów w krajach arabskich, którzy palili flagi z krzyżem. Łącznie z, z krzyżem niewinnych narodów, jak Szwajcarii, która nic nie miała wspólnego z tymi karykatorami. Więc to panu pokazuje, Jakie jest rzeczywiste zagrożenie, w cudzysłowie, od religii i kto za tym stoi? Komu zależy, żeby uwypuklić program, be, problem zupełnie sztuczny jako prawdziwy? Bo chodzi o stworzenie jednej religii, bo tak łatwiej kontrolować całą ludność na świecie. Jedną religią będzie jeden rabin czy jeden, jeden kapłan, który będzie mówił, co mają w co mają wierzyć, a w co nie mi, miliardy wiernych. A to jest niemożliwe. Dlaczego? Że ludzie nie zrezygnują ze swojej religii. To nie ma na to siły. Nie można tego wprowadzić policyjnie, ani wojskowo. Bo to jest sprawa w mojej głowie, w moim sercu, w mojej duszy. I tą sprawą kieruje władza Bóg. A nie żadna władza świecka, ani policjant z pałką, czy nawet... Policjant z, z bronią maszynową, który mnie rozstrzela. Kolber, Kolbe wobec takiego terroru, wystąpił, nie musiał. Powiedział: Ja pójdę za tego człowieka na śmierć. Bo tak mu dyktowała religia, tak mu dyktowało sumienie, tak mu podyktował duch święty. Ale jaka to miała być? Bo pan mówi, że tam za tym wszystkim tak. stoi jakaś religia. Mógłby pan coś więcej o niej powiedzieć? O tej religii? Dokładnie? Co to o miało? Talmudzie? Tak. Co, co to, to wystarczy to wygooglić Talmud i tam... zobaczyć, co jest naprawdę napisane w Talmudzie. To jest, to jest aż komicznie rasistowska, nienawistna w cudzysłowie religia. To jest religia, która przekomarza się z Bogiem. To jest religia, która mówi, że nie Żyd, jest jak, jest jak bydło, jest jak owady. Oni są po to, Bóg stworzył ich po to, nas, nie Żydów, żebyśmy służyli Żydów, Żydom. A Talmudyści wierzą w to, bo tak sobie napisali w swoich księgach w Cudzysłowie Świętych, że cały świat, cała przyszłość należy do Żydów. I dlatego banksterzy nie mają żadnych skrupułów moralnych w okradaniu świata lichwą w zabieraniu majątków za jakieś sztucznie wymanipulowane długi niby państwowe, które, na które żaden naród się nigdy nie zgodził i które były ustalane z marionetkami za zamkniętymi drzwiami. Dlatego oni nie czują żadnych skrupułów, żeby to zbierać kraj po kraju w, te, w ten sposób, za długi. Nie, macie, nie możecie spłacić długu, bo okej, okay, zabieramy wasze ziemi, wasze fabryki, wasze zakłady, wasze koleje, wasze lasy, wasze floty, wasze wody przybrzeżne i rybołówstwo. W ten sposób odbijają świat. I to nie jest nie, żadna mrzonka, czy, czy hipoteza, czy teoria spiskowa. Tak, oni sami mówią i jest mnóstwo cytatów na to, i tak jest napisane w Talmudzie. Rozumiem, ale to kto według pana miałby tym wszystkim kierować? Bo mówił pan, że to była, że to jest ta rodzina Rotschildów. tak? To jest grupa fanatyków. Czyli ale nie. Potrzeba bo... kilku rzeczy. Tak, mamy Rotszylów. Potrzeba na razie. kilku rzeczy, żeby mhm. coś takiego opracować i wykonać. Potrzeba tak. Potrzeba jakiegoś przywództwa ideologicznego, czy religijnego. To są właśnie talmudyści. I syjoniści. Syjoniści są świecką odmianą talmudu. To niewiele ludzi wie. No więc mamy ideologię dla świeckich i mamy religię dla, dla tych fanatyków, którzy powiedzmy wierzą w jakąś religię. Potrzeba środków organizacyjnych pieniężnych, militarnych, propagandowych – to wszystko jest w ich rękach. NATO to nie są siły zbrojne naszych e, krajów demokratycznych, bo kraj demokratyczny uczciwy nie wysłałby Bobowców, nie opłaciłby bandytów, żeby walczyli z sześcioma milionami Libijczyków, którzy chcieli systemu, jaki dla nich opracował Kaddafi. Chcieli pieniądza niezależnego i banków, które dawał im Kaddafi. Chcieli współpracy wewnątrz afrykańskiej i niezależności od banksterów. Dlatego NATO ich zbombardowało i wspierało bandytów wynajętych przez te same pieniądze banksterskie. Bo ten kraj, ten naród zagrażał monopolowi banksterów kompleksu J. Dlatego został zniszczony. A media, wiadomo w czyich rękach są media. Chyba tu nie muszę tłumaczyć słuchaczom. Propaganda cała. cała. Media to nie tylko radio, telewizja i, i, i gazety. To są również piosenki, to są filmy. W filmach się przemyca. Idee. Rozmawia się z człowiekiem na jakiś temat, a on z taką wielką pewnością mówi, że przecież to tak było. A ja mówię, a skąd wiesz? No to film widziałem. <śmiech> Teraz jest jeszcze gorzej, bo mówią, no było w telewizji. Tak. A ostatnio jest filmik przetłumaczony nawet przez grupę Wismaja, z którą współpracuje w Vancouverze, który pokazuje, jak sfingowali obraz ataku samolotów na wieżę WTC w Nowym Jorku 11 września. W telewizji można pokazać, co się chce, a powiedzieć tym bardziej. A ludzie jednak mówią, no przecież było w telewizji. Taka jest siła, taką ogromną moc. Oczywiście i inne państwa, czy mocy spoza kompleksu mogą stosować te same metody. Ale czy stosują? Kto rządzi? I kto, kto posuwa swoje plany do przodu? A co, miałby Pana coś coś, coś do powiedzenia na temat Bractwa Muzułmańskiego? Wie Pan coś o tym? Ja bym. Bractwo muzułmańskie jest od dawna Zinfiltrowane, skorumpowane przez a, służby Izraela, a wkrótce po II wojnie światowej w Egipcie były prowokacje, które miały na, na, celu skompromitować Egipcjan, szczególnie muzułmanów, w oczach Zachodu, dlatego były akcje niby z ramienia praca muzułmanego, muzułmańskiego, przeciwko zachodnim turystom. I może nawet placówką zachodnim, dyplomatycznie, pamiętam. I od tego czasu ta współpraca się nie zmieniła. Pewnie, że są uczciwi ludzie, jak w każdej organizacji, ale jest również infiltracja i jest jakaś część, która pracuje dla obcych. I to nie tylko w Polsce mamy. Mamy to w Egipcie, mamy w Stanach, mamy w Niemczech, mamy w Wielkiej Brytanii, mamy niemal na całym świecie. Ostatnio wchodzą do Chin. Tam, gdzie nie ma bezpośrednich służb CIA, a CIA to jest... To jest po prostu przedłużenie ramienia Mossadu, kompleksu J. Tam, gdzie nie ma, a mają już te, te siły dobrze osadzone w około 100 krajach, czyli 70, a tam, gdzie nie mają, to jest plan, co zrobić. Jak zinfiltrować, jak wejść, żeby kontrolować społeczeństwo. Mógłby Pan powiedzieć od mniej więcej, od jakiego, od jakiego czasu zaczęła, zaczął się ten podbój? informacyjne, militarne świata przez tych ludzi z kompleksu J, właśnie. Jak długo to trwa już? No, trudno ustalić datę, tak samo jak trudno ustalić datę, kiedy zaczęła się wojna trzecia światowa, czy kiedy się zacznie. Metody propagandy znali już władcy starożytni, na przykład podboje mongolskie dowódcy wiedzieli, że wystarczy rozesłać famę przed atakiem, jak straszne są hordy ludzie sami się zatratują na śmierć. Więc wojna propagandowa jako taka jest pewnie stara jak świat. Tak zwani prymitywni ludzie mogli zobaczyć, że okej, okay, ta wrona, ten królik tu udaje, że zrobił norę czy gniazdo w tym miejscu. Ja wiem, że on tu nie ma prawdziwego gniazda, tylko on pokazuje przede mną, że tu jest, że ja nie szedł tam. A ja wiem, bo tu z jaskini podglądam i wiem, że tam znosi jedzenie do małych. Więc y, wojna informacyjna, zmyłki przez informacje są stare jak świat. Kiedy się zaczęły dokładnie? Pewnie wtedy, kiedy nabrał dobrego kształtu i finansów kompleks J, a to jest, nawet nie powiem XVIII wiek, bo Frankiści, znowu sekta zakamuflowanych skrajnych Żydów, która zaczęła w Polsce, to jest bardzo ciekawe, w Polsce zaczęło się mnóstwo rzeczy judeocentrycznych, które są obecnie bardzo doniosłe dla całego świata, syjonizm, frankizm, wiele, wiele innych rzeczy. Sanhedrin, taki lokalny, regionalny. To wszystko w Polsce było. Z Polski wyszli syjoniści, którzy założyli Izrael. Polskie siły zbrojne szkoliły w półtajemnicy przeszłych terrorystów izraelskich, którzy potem zabijali i ludzi zachodnich. Wybuch w hotelu, na przykład, gdzie tam, w Jerozolimie, czy czy gdzie to było, akcje przeciwko ludności arabskiej. To tak. wszystko było po szkoleniu w Polsce, więc Polska ma ogromne powiązania z tym, co, się, co robią judeocentrycy w tej chwili na całym świecie. A jak jest y, jeszcze taki temat, poruszę z panem, y, y, temat depopulacji. Bo, co ku mojemu zdziwieniu, ostatnio zaglądałem sobie Wikipedię i na, na, odnośnie książki Granice wzrostu, która została napisana w 1975 roku i tam naukowcy y, doszli do wniosku, że aby było dobrze na świecie, no to trzeba y, zrobić tak, żeby populacja była całkowicie kontrolowana i Liczba dzieci na całym świecie to jest maksymalnie dwójka na, na, osobę. I granica wzrostu to był taki, bo teraz będzie wywiad, który będziemy emitowali w środę na ten temat, na odnośnie globalnego ocieplenia. To była taka, taki dokument jakby, który, na którym opiera się obecny ruch ekologiczny. Czyli walki o matkę naturę, o, o to, żeby lodowce nie topniały, o to, że jest, jest ocieplenie i że nie możemy, że problem nie jest CO2, od którego ma być teraz pobierany podatek i tak dalej, i tak dalej. I w tym wywiadzie, mówię tu teraz dlatego, żeby trochę określić sytuację dla kogoś, kto nie wie, o co chodzi w tym temacie. I oni wymyślili tak w tym dokumencie, jest to normalnie napisane, to nie jest też tajemnica, że w momencie, gdy nie ma już żadnego realnego zagrożenia militarnego, to ludzie muszą się jednak cały czas czegoś bać. tak? I oni stworzyli po prostu jakby tę idea globalnego ocieplenia jako coś, dzięki czemu mogą, będą mogli po prostu cały czas trzymać ludzi w ryzach, tak? w, jakiś, w jakiś sposób kontrolować. No i teraz wracając do, do tej trzeciej wojny światowej. Doszliśmy do takiego momentu, gdy pan mówi o wojnie informacyjnej, o to, że wojna wcale nie musi mieć przebiegu, militarnego. Chciałbym zapytać, w jaki sposób ta wojna właśnie forsowania jakiejś tam religii czy ideologii może się odbywać w inny sposób? Czy zna pan jakieś inne sposoby prowadzenia wojny na przykład, która miałaby prowadzić do, do populacji, o której powiedziałem? No to już pan wspomniał. Manipulacja naukową informacją o globalnej zmianie klimatu. Manipulacja no, czy... tak. wiedzą ekologiczną, demograficzną, manipulacja zdrowiem ludności i zapotrzeniem w żywność, podtruwanie żywności. Uważa pan, że żywność jest zatruwana obecnie? Bo to Oczywiście. Opis... Proszę sobie kliknąć u mnie na samej górze w menu, są podstrony różne, jest jedna Gmonsanto. Tam jest przykład, na przykład w jaki sposób, a tak zwana żywność modyfikowana genetycznie, GMO, nie tylko zagraża e, e, ekologii, ale również naszemu zdrowiu przez toksyny. I to jest dosyć skomplikowane, więc nie będę mętlika robił. Proszę sobie kliknąć i przeczytać parę artykułów. To do czytelników mówię, na pewno pan zna tę sprawę. Teraz chciałbym e, jeszcze wrócić do, do tej sprawy, koncentracji na ekologii i, i rzekomym zagrożeniu e, przez przeludnienie. Tak. Ja bardzo dużo podróżuję świe przez, po świecie. Nie jest nie, nie samolotem, gdzie nie widać, tylko chmury widać i, i z bardzo dużej wysokości jakieś pola, miasta i lasy, i rzeki, i pustynie. Ale jeżdżę rowerem, prawie tak, z nosem o. przy ziemi. W wolnym tempie widzę, co jest, ile jest przestrzeni na Ziemi, jak jest wykorzystana, jak nie jest wykorzystana. Jestem inżynierem z doktoratem, również zainteresowania humanistyczne, więc mam szerokie horyzonty i, i widzę, co obecna technika, jeśli użyta dla dobra ludzkości, może zdziałać. I wiem, że takie rzeczy jak ten klub rzymski tak. to są bzdury, to są rzeczy kompleksu J propagowane przez tak zwanych iluminatów. Iluminaci nie są rządzącą siłą. Iluminaci są tworem i narzędziem Rothschildów. Rothschildowie stworzyli iluminatów przez Weishaupta pod koniec XVIII wieku, żeby skorumpować ruch masoński, zresztą antychrześcijański, dlatego pewnie został wybrany przez rodziczy dla, dla swoich celów, żeby skorumpować ten ruch w ten sposób, żeby służył jego plonowi. Dlatego mamy pełno filmików, pełno nagłaśniania, że to iluminaci. Jeśli nie Watykan, no to iluminaci muszą być. Na ziemi. Nie, jest kompleks J za tym wszystkim. Tak samo jak nie wiemy, że właściwie rządzi mafia koszernostra, mafia skrajnych judeocentryków, Rządzi praktycznie światem e, kryminalnym, podziemnym, a nic nie, nie przeczytamy w mediach oficjalnych o tym. Tak samo rządzi światem kompleks J i dlatego nie przeczytamy w mediach, bo media należą właśnie do tych ludzi. Ale o czym mówiłem? Mówiłem o klubie rzymskim, tak. że to jest e, po prostu podpucha propagandowa, jest wiele krytyki nawet na internecie można znaleźć szczególnie jak się zna języki owce jest pełno krytyki tych, tej filozofii i tych programów i tych ludzi wielu z tych ludzi to jest, jaw, to są jawnie iluminaci tacy ludzi, ludzie obecnie przedłużenie, Gates ludzie w Monsanto to są ludzie bezpośrednio iluminaci albo z kompleksu J ale czym są, czy, czym są iluminaci, bo ta nazwa. Przecież, iluminaci to nic jest nie mówię. rodzaj masonerii. Jest skrajna masoneria, która właśnie służy wprowadzaniu nowego porządku świata. I ona została stworzona i podlega kompleksowi Jo. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jest wiele lóż masońskich na całym świecie. I z reguły dostęp do nich jest uniwersalny. Każdy może. Dołączyć na członka. Bezbożny, i ateista, i buddysta, i, i, i żyd, i chrześcijanin, i prawosławny, i tak dalej, i tak dalej. I, i muzułmanin. I bardzo się z, tym, z, z tego są dumni, że mają właśnie mieszane członkostwo i dążą do, do, do dobra całej ludzkości. Natomiast loża Bnaj taka strasznie dziwna nazwa, nie wiem, co znaczy w hebrajskim, jest ekskluzywnie żydowska. I analitycy już napisali artykuły, między innymi Christopher Bolin, w, w których pokazują, jak ta właśnie ekskluzywnie żydowska loża masońska za zarządza wszystkimi innymi lożami masońskimi, które są mają mieszane członkostwo. A iluminaci to jest, powiedzmy, wydział taki, czy, czy sfera wewnątrz ruchu e, masonerii. To są ludzie wtajemniczeni, na wysokim stopniu wtajemniczenia. Oni gdzieś są tam na górze, może gdzieś jest w, w loży w Polsce na przykład i nikt o tym nie wie, że on jest iluminatem, bo oni się bardzo dobrze kryją. Albo może w ogóle nie być w loży, a jest iluminatem. Ten sposób to jest zrobione. Yy, dobrze, to jeszcze może parę pytań odnośnie... A czy pan teraz obecnie ży, bo pan teraz żyje w Stanach Zjednoczonych, tak? Czy Nie, w Kanadzie. W Kanadzie. W Kanadzie. I jak w Kanadzie ludzie, tacy, normalni zjedacze chleba, tak zwani, reagują na te wszystkie informacje? Czy jest taka sama, no, właśnie, czy jest taka sama? Chcę, że pan przypomniał, bo, bośmy zapomnieli odpowiedzieć na pana pytanie poprzednio. Jak widzą Amerykanie, Przygotowania do totalitaryzmu i przykręcanie śruby. No Wspomniał Pan artykuł o nabywaniu przez bezpiekę i inne służby w USA 450 pocisków. To nie są zwykłe pociski. To są pociski z otworem w czubku i ten pocisk jest nieludzki, bo on rozrywa wnętrzności. Normalny pocisk przechodzi czyli utkwi, można go nawet usunąć i człowiek przeżyje. Ten pocisk rozrywa wnętrzności i nie ma siły. Człowiek się wykrwawi. Takich 450 milionów kupili. Kupili, jak pan wspomniał, ileś tam tysięcy budek pancernych do kontroli drogowej i kupili za pół miliona chyba dolarów pigułek jodowych przeciw radiacji. Po pierwsze, to radiacja to nie jest tylko, to nie są tylko izotopy jodu i nie tylko w tarczycy, a pigułki tylko mogą ochronić przed tym. Są oprócz tego setki innych izotopów, no a to na marginesie. Po co kupili to wszystko? Analitycy próbują obliczać, ile pocisków na obywatela wypada. No i wypadają Prawie dwa pociski na każdego obywatela od niemowlaka po trzęsącego się staruszka USA. Teraz przemieszczając na lata użycia, to jest kilka lat używania. Nie wiemy po co. Nie wiemy, co mają w planie. Ale... Ale w tym samym artykule, który przetłumaczyłem, również dla równowagi autor pisze, że tak samo zbroi się naród amerykański. Amerykanie wiedzą, co jest grane, Wiedzą, że ich jedynym legalnym dotąd sposobem obrony przed draństwem jest e, e, osobista broń i zbroją się na potęgę. Są rekordowe, bezprecedensowe zamówienia i sprzedaż broni i, i amunicji w USA. A dopóki jeszcze mogą, to się zbroją, dopóki jeszcze mogą, to się, to się zbroją bo być może... Y być może im tego zabronią po prostu, że broń będzie nielegalna tak jak kiedyś złoto no i co? no i niech sobie zabronią a kogo jest więcej? Amerykanów jest 300 milionów a, a mundurowych ile jest? milion? dwa miliony? obie strony są uzbrojone Ale, w Kanadzie nie... jest zupełnie inna sprawa bo broń nie jest legalna a poza tym kanadyjczycy są bardzo apat a, bierni Obojętnie. Ja tu próbuję na przykład z sąsiadom mówić, czy, czy znajomym Kanadyczykom, jak naprawdę jest. Oni wzruszają ramionami, albo jak się odwrócę, stukają w głowę znacząco. Oni nie wierzą, przeważnie. Tak. Bardzo mało osób, nawet moja rodzina, dzieci wychowane w Kanadzie, koledzy ich, znajomi, dzieci znajomych, nie mają pojęcia, co się dzieje. Ostrzegałem o pandemii, Świnioka 2009, o radiacji z Fukushimy, która uderzyła w zachodnie wybrzeże obu Ameryk, czyli najbardziej Ameryki Północnej, o wiele bardziej niż w Europie czy w Polsce. Nikogo to nie obchodzi. Musi się coś wydarzyć. Musi coś się wydarzyć w Kanacie, tak jak w Stanach. Bardzo dotkliwy kryzys i, i namacalne no, rozpoznawalne dla każdego zagrożenie e, swobód obywatelskich i bezpieczeństwa ze strony państwa, żeby coś zaczęło się zmieniać. I to się wtedy zmienia bardzo szybko, tak jak w Stanach. Jeszcze kilka lat temu a, większość Amerykanów popierała wojny przeciwko tym e, Suki, synom e, muzułmanom na całym świecie. W tej chwili jest inaczej. Większość potępia te wojny. Jeszcze kilka lat temu Amerykanin e, ślepo wierzył e, w prezydenta, w rząd, w konstytucję. Teraz jest zupełnie inaczej. Wie pan, co ja bym chciał jeszcze wrócić do tego tematu trucia, y, trucia y, poprzez jedzenie y, i inne formy. Jeżeli przyjęlibyśmy takie, jeżeli ja bym przyjął takie założenie, że tak jest, to Zastanawiam mnie taki fakt, no to jeżeli jedzenie jest trute i inne rzeczy, no to ci ludzie, którzy to robią, to też z siebie sami trują, tak? Prawda? No bo też muszą coś no nie, nie jeść. nieprawda. No... Nieprawda, bo oni wiedzą, które produkty są zatrute. W żywności jest pro... odpowiedź bardzo prosta. Mają swoje źródła, wiedzą, co jest trucizna. Na przykład dziennikarze rozmawiali chyba... Gdzieś w przemyśle spożywczym, czy, czy w przemyśle gmo, czy w Monsanto, czy oni by to jedli? Absolutnie nie. Nie, naukowców naukowców pytali. Tak? Absolutnie nie, ja bym tego nigdy nie ruszył. A jakiś dziennikarz był w, w stołówce, w kafeterii, w jakiejś biurze Monsanto i nie znalazł nic gmo. Sama dobra żywność była. Podobnie było po odkryciu, jak szkodliwe są spaprane nowoczesne papierosy, bo podejrzewam, że tradycyjny tytoń nie jest szkodliwy, może nawet pomaga, ale przemysłowe nowe metody, kto wie, czy nierozmyślnie, tak, tak zrobimy niebezpieczne papierosy, tytoń w ogóle nowy, że jest rakotwórczy i już Wtedy, zanim cała afera została a, rozdmuchana i upubliczniona, to e, ludzie na górze tego przemysłu, wierchuszka, naukowcy i tak dalej, z tegoż przemysłu, którzy nie mogli powiedzieć oficjalnie prawdy, bo my stracili pracę, oni mówili prywatnie, jak jest, że to jest niebezpieczne i tak dalej. Więc ci ludzie wiedzą, co jest dobre, a co nie, i mają swoje zaopatrzenie w żywność. Gorzej jest odpowiedzieć w kontekście na przykład chemośladów, które dotykają wszystkich. No właśnie, na, właśnie Czy, czy właśnie. jesteś wieruchusze, czy nie. Tak samo radiacja, promieniowanie elektromagnetyczne z telefonów komórkowych i tak dalej. No więc ja nie znam odpowiedzi. Są dwie możliwości i na każdą mam dowód. Pierwsza to kiedyś, lata temu jeszcze, jak moderowałem D.U. Watch, To była grupa na Yahoo, bodajże, która zajmowała się kampanią przeciw broni uranowej. I tam bardzo dużo materiałów analizowaliśmy i dostawaliśmy co dzień, dyskutowaliśmy. Jeden z tych materiałów to była kopia ogłoszenia z Departamentu Stanu czy z... z z Akademii Nauk USA, e, grant dla badaczy, którzy opracują pigułkę, czy środki przeciw e, napromieniowaniu. Więc możliwe, że oni sobie opracowali różne metody ochronne, a my guzik o tym wiemy i na pewno tego nie dostaniemy. W szczepieniach przeciw były dwa rodzaje szczepionek, dla wybranych i dla ludności. Dla wybranych, czyli dla służb i dla tych u władzy, i to wyszło w Niemczech. Niemcy byli jednym z pierwszych i najskuteczniejszych narodów, który właśnie zapobiegł tym nadchodzącym przymusowym, powszechnym szczepieniom przez szczepionki niesprawdzone i naprawdę będące bronią biologiczną. W ten sposób, że Niemcy zorientowali się, że rząd i służby mundurowe, które miały być najpierw ochronione i szczepić wszystkich, Miały zupełnie inne partie szczepionek niż te, które były przeznaczone dla ludności. Niemcy zażądali. My chcemy tych samych szczepionek, a jak nie, to sobie wsadźcie w D. I w ten sposób się ochronili. Potem inni podkwyczyli to samo. Więc są środki i jest świadomość i mają metody, jak unikać pewnych zagrożeń z radiacją, Wytłumaczyłem, jak może być. A chemoślady? Nie wiem. Nie wiem, czy jest środek, który by chronił przeciwko temu całemu koktajlowi chemikali, jaki na nas spryskują. Samo aluminium jest niebezpieczne. Nie wiem, jak się od tego chronić. Alzheimer i inne choroby to jest z aluminium, między innymi. A nie wiem, może nie mieszkają w, na terenach spryskiwanych? A może wiedzą, o jakich godzinach oddychać a o na świeżym powietrzu, a o jakich nie? Nie wiem. W każdym razie jest pewne, że ludzie w grupach kompleksu J to fanatycy, którzy wierzą właśnie w takie bzdury, herezje talmudyczne. Na przykład, że kiedy przyjdzie Mosiach, to jest hebrajska nazwa na Mesjasza, to on ochroni tych wszystkich wybranych. Stot, czy tam ileś tysięcy. I to właśnie są oni. A reszta innych, to i tak ma zginąć. Więc co za problem. Więc taką, z taką mentalnością można serwować ludzkości najgorsze świństwo, będąc przekonanym, że ja i tak zostanę zbawiony, prawda? Fanatyk islamista, czy kamikadze, mniej więcej na tej samej podstawie duchowo-ideologicznej indoktrynacji poszedł na śmierć, niszcząc swoje życie dla sprawy, dla idei, dla religii. A jaka jest według Pana, tak z daleka opatrząc, bo Pan jest z Kanady teraz, świadomość tych wszystkich rzeczy w Polsce? I co polski rząd, czego jest świadoma, czego nie jest świadoma, jaki ma w tym wszystkim, jaką ma w tym wszystkim rolę? Po pierwsze, polski rząd musi postawić w cudzysłowie, on nie jest polski, on służy kompleksowi J. To jest rząd, który nie służy polskiej racji stanu, żeby nie wiem, jak wytężać umysł i żonglować słowami. Osoby wtajemniczone w plan nowego porządku świata, iluminaci, doskonale sobie zdają sprawę, co jest grane i dlatego współpracują. Jest wielu usłużnych, tak zwanych szabazgojów, którzy dla pozycji statutu materialnego władzy będą współpracować i chcą współpracować na niekorzyść narodu, mimo że widzą nędzę, zniewolenie i tak dalej całego narodu, swoich współbraci. A reszta to są użyteczni idioci, którzy dają się ciągać manipulacjom polityczno-medialnym i służą temu nadrzędnemu planowi. Sytuacja obecnie w Polsce jest, a, moim zdaniem, najgorsza w historii narodu. Chyba nie było podobnej sytuacji no, a... właśnie dlatego, że są te miliony mas ogłupionych i współpracujących. Nieświadomie. Oni myślą, że bronią religii i, i bronią sprawy polskiej są patriotami, a są manipulowani, ruch anonymus. Czyli ludzie z maską taką. Tak. Jest ostatnio filmik, który pokazuje, że to była manipulacja następna. A ilu Polaków młodych dało się nabrać, że idą za słuszną sprawą i tu mają przywództwo, jest za maską, no bo nie mogą się ujawnić. To samo jest w religii. Religia jest tak zmanipulowana, tak zinfiltrowana przez Kompleks LOT J, że ludzie, katolicy nawzajem sobie wbijają noże za różnicę opinii. Ja sam doświadczyłem bardzo nieprzyjemnych spraw zaraz po 10 kwietnia na tym tle od ludzi, którym zaufałem, którym pomogłem i w których włożyłem jakąś wiarę we wspólną sprawę. Ci ludzie wbili mi nóż w plecy z fanatyzmu, z ogłupienia religijnego religijnego. Tak podzielonej, tak podzielonej Polski nie pamiętam od czasu kiedy jestem świadom spraw politycznych. Nie w przeszłości, nie znam historii aż tak dobrze. Trochę znam. I wydaje mi się, że mamy najgorszą w dziejach sytuację. Właśnie z powodu ogłupienia mas. Yy, rozumiem. Będziemy już kończyć ten wywiad. Chciałby Pan coś jeszcze powiedzieć na koniec, sam koniec? Coś od siebie? Ja bym chciał ja bym chciał bardzo podziękować za, za tą możliwość rozmowy. Tu wspomniał pan o, o globalnej zmianie klimatu. Jeśli możliwe, chciałbym zabrać głos i w tej sprawie. Tak, bardzo, mam tak, tak. Inne od innych opinie. I znowu widzę to ogólne ogłupienie i ciąganie mas propagandowe pod pozorem stania po stronie, po stronie prawdy. I myślę, że mam równie ciekawe rzeczy do, do dodania w tym temacie. Dobrze, w takim razie umówimy się poza anteną na ten nowy wywiad z panem. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, dowiedziałem się wielu ciekawych informacji. Do Miło mi i, i dziękuję, do następnej rozmowy. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Do widzenia.